Program drugi Polskiego Radia jest południe. Źródło. Magdalena dzień. Teichma, dzień dobry, e, witam Państwa. Dziś e, będziemy rzeczywiście zajmować się etnomuzykologią i to taką e, na poważnie. Będziemy rozmawiać o Międzynarodowym Seminarium etnomuz Etnomuzykologicznym. Będziemy przyglądać się muzyce tradycyjnej właśnie z perspektywy rzeczywiście etnomuzykologów. E, a pomoże nam w tym e, nasz dzisiejszy gość Maria Szymańska-Ilnata z Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, ale to za kilka chwil. Będziemy także przedstawiać laureatów zeszłorocznego konkursu, nasze, nasze muzyczne źródełko. No i oczywiście słuchać muzyki. Zaczniemy tym razem od propozycji z Sycylii. To grupa Lero Lero. Ko maja pa To była grupa Lero Lero z Palermo. O niej pisze także Michał Wieczorek w swojej najnowszej recenzji na naszym portalu rckl Radio.PL właśnie o płycie tejże grupy, do której jeszcze dzisiaj w audycji wrócimy. Natomiast w tym tygodniu, jak już wspomniałam, przedstawiamy także laureatów zeszłorocznego konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Młodzi muzykanci wystąpią w sobotę, 18 kwietnia o godzinie 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. E, oczywiście w Warszawie na wspólnym koncercie z zespołem Czereśnie. A dzisiaj kilka słów o sobie od Martyny Stępniak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Martyna Stępniak i mam 10 lat. Należę do zespołu Opoczyńskie Nuty. Zespół prowadzi pani Kamila Bini. Mieszkam w Woli Załężnej, koło Opoczna w województwie łódzkim. Śpiewem zainteresowały mnie moje kuzynki, które również należą do tego zespołu. Utwór, który wykonuję, to moje bydełecko. Jest to opoczyńska przyśpiewka, która opowiada o dawnym życiu dzieci i o ich ciężkiej pracy, jaką wykonywali kiedyś w gospodarstwie. W wolnym czasie lubię śpiewać, bawić się na dworze, jeździć na rolkach i bawić się z przyjaciółmi. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia. Do usłyszenia! Moje łecko nie łotkuć dalecko, Bo jo nie pasturka ino małe dziecko. Bo jo nie i no małe dziecko. Pase jo se bydło same jałówecki, za to mi Kupią pociorecki za to mi mamusia. Kupią pociolecki, Pasejo ją srebrną granią z tej cielinta. Nie miałam i Mamusi mogłam uciśpinta, nie miałam i nie mogłam Przed ocie. Niech zej nie chodzę do boru potrowe. Niech zej nie chodzę do boru potrowe. Gysi moje, gysi niech was pasum insi. Jowo was nie będę, bo już pan lub będę. was paść nie będę, bo już pan będę. Łowce moje, łowce, niech was pasie, kto chce. Jowo spać nie będę, bo już pawną będę. Jowo spać nie będę, bo już pawną będę. Śpiewała Martyna Stępniak, jedna z laureatek konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Jeżeli chcieliby państwo posłuchać więcej pieśni czy przyśpiewek w wykonaniu Martyny, a także innych laureatów, zapraszamy w sobotę, 18 kwietnia o 12 do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie będą prezentować się właśnie ubiegłoroczni zwycięzcy, no i będzie także koncert zespołu Czereśnie. Natomiast ja chciałam już powitać tutaj w studiu mojego dzisiejszego gościa, z którym będziemy rozmawiać już o poważnych bardzo tematach etnomuzykologicznych. To dr Maria Szymańska-Ilnata z Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Międzynarodowym Seminarium Etnomuzykologicznym, czyli takim no, etnomuzykologicznym święcie rzeczywiście, które gromadzi wielu zajmujących się tą dziedziną. Ale może najpierw przybliżmy słuchaczom dwójki, czym właściwie jest Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Jest to stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy etnomuzykologów już kilkanaście lat temu. Miało ono zrzeszać nie tylko specjalistów w tej dziedzinie, ale także artystów, muzyków ludowych, czy po prostu wielbicieli muzyki tradycyjnej. Służyć ma takiej właśnie wymianie doświadczeń, spostrzeżeń i do dzisiaj tę rolę odgrywa. Staramy się właśnie podczas tych seminariów etnomuzykologicznych, żeby każdy mógł zabrać głos, każdy mówić o muzyce tradycyjnej z własnej perspektywy. I rzeczywiście Wydaje mi się, że, że nam się udaje to. Y, ponadto seminarium wydaje także czasopismo naukowe, y, etnomuzykologia polska i jest to jedyne tego typu czasopismo w Polsce, y, dostępne y, całkowicie za darmo na naszej stronie internetowej, więc bardzo serdecznie polecam i zapraszam do zaglądania do niego. Międzynarodowe Seminarium Etnomuzykologiczne odbywa się drugi raz jako międzynarodowe, no ale to spotkanie etnomuzykologów to już ma troszkę dłuższą, prawda, tradycję. No i jakbyś miała tak właśnie porównać rozwój tej, nazwijmy to, imprezy, tak, od tego pierwszego momentu do teraz, to jakby jakie wnioski ci się nasuwają? Pierwsze spotkania rzeczywiście były o wiele bardziej kameralne, organizowane w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. To był chyba rok 2012 i było to stosunkowo niewielkie wydarzenie. Natomiast z roku na rok coraz większe było zainteresowanie uczestników. Wydarzenie się rozrastało. No i pojawili się także przedstawiciele innych krajów, co nas bardzo ucieszyło. Więc rzeczywiście 10 było krajowych seminariów muzykologicznych, po czym stwierdziliśmy, że skoro już mamy środowisko międzynarodowe, w zasadzie to czas na zmianę tej nazwy. I tak też zrobiliśmy. Zaczęliśmy troszeczkę szerzej promować naszą konferencję. No i z radością w zasadzie teraz możemy powiedzieć, że mamy przedstawicieli tych krajów najbliższych w tym roku. To jest Ukraina, Białoruś, Litwa, ale w zeszłym roku byli, byli też przedstawiciele z Niemiec, więc coraz szersze kręgi Zataczamy i mamy nadzieję, że będziemy nadal wzrastać, nie zmieniając jednocześnie tej atmosfery, która panuje podczas spotkań, bo to jest bardzo ważne. Dbamy o to, żeby nie było to tylko spotkanie naukowe, ale żeby znalazły się w programie także inne wydarzenia jak koncerty czy warsztaty, a przede wszystkim czas na dyskusję i nawiązywanie kontaktów, relacji pomiędzy ludźmi. Każde seminarium etnomuzykologiczne ma swój wiodący temat, temat przewodni i ten tegoroczny temat to jest rola jako klucz do zrozumienia muzyki tradycyjnej. Jakby się rozwinęła ten temat? Zawsze staramy się, żeby temat był możliwie szeroki, żeby jak najwięcej osób mogło przedstawić to, czym się zajmuje w danej chwili, ale jednocześnie, żeby był jakiś wspólny, wspólny temat w tym roku mówimy o rolach, które rozumiemy bardzo szeroko. Mogą to być zarówno role badaczy, jak i artystów, muzyków, rola rodziny w przekazie tradycji, ale też troszeczkę mówimy o tym, jak zmieniają się role poszczególnych osób po prostu w relacjach, że jedna osoba może pełnić kilka ról w zależności od sytuacji, w zależności od tego, z kim się spotyka. I tutaj rzeczywiście podejście do tego tematu jest bardzo, bardzo Różne i wiele osób y, też zaskoczyło nas, zgłaszając swoje abstrakcje i wskazując na tematy, które nam do głowy w ogóle nie przyszły, wymyślając. Y, to hasło. Więc sami jesteśmy też ciekawi, bo nie, nie wszystkie abstrakty są powiedzmy tak bardzo jasno i wprost napisane. Czasami pozostawiają pewną taką dozę niepewności i zagadkowości, więc bardzo ciekawi jesteśmy też, co prelegenci nam zaprezentują, co powiedzą. Jeśli chodzi o te role i rzeczywiście to, co powiedziałaś przed chwilą, że one się łączą, to z mojej praktyki, z, mojego, z moich obserwacji mogę też to raczej potwierdzić. No, ale tutaj tak pozwolę sobie zapytać ciebie też, bo ty przecież też jesteś etnomuzykologiem, prowadziłaś badania w Indonezji, no i właśnie jak, bo ty już weszłaś też głębiej, prawda, w tę kulturę i jak twoja rola zmieniałaś? Się. To jest myślę temat na dłuższą dyskusję, mm -hmm. ale myślę, że to jest dosyć ciekawe. No właśnie ja tutaj, ponieważ jako organizatorka tej konferencji chcę oddać pole innym osobom, więc nie zgłosiłam swojego referatu, chociaż bardzo miałam ochotę na to. Aż, bo... aż by się prosiło. <laughs> może jeszcze może innym razem, albo może rzeczywiście zgłoszę artykuł do czasopisma na ten temat, ale badania moje w Indonezji pod tym względem były bardzo ciekawe, bo ja analizując potem nawet te wywiady, te nagrania, obserwowałam to, jak ja właśnie przyjmowałam różne role, w zależności od tego, z kim rozmawiam i w zależności od tego, jaką czuję potrzebę ze strony tego człowieka. Bo były takie sytuacje, kiedy y, widziałam, że rozmówca szuka kogoś, kto ma y, wiedzę na podobnym poziomie. Wtedy ja musiałam się troszeczkę popisać tym, co już wiem. A innym razem z kolei y, spotykałam się z osobą, którą w która w moim odczuciu chciała być takim mentorem i nauczycielem. I wtedy ja jakby przyjmowałam może taką trochę pozę, nie zdradzając do końca tego, co, co tak naprawdę już wiedziałam na ten temat i więcej słuchając. Więc to jest właśnie takie negocjowanie tej pozycji bezpośrednio w rozmowie. Myślę, że to nie tylko w kontekście indonezyjskim, ale, ale niemalże w każdym jest żywe i, i że warto też o tym rozmawiać i zdawać sobie z tego sprawę. Coraz więcej jest też chyba takich osób, które łączą perspektywę e, praktyki i perspektywę badacza, prawda? Tak, i to też mi się wielokrotnie zdarzyło, y, że na przykład y, muzycy chcieli mnie nauczyć czegoś, zachęcali do tego, żebym ja spróbowała, a inni wręcz właśnie kiedy jakoś tam się dowiedzieli, że ja jakąś praktykę już mam, no to niemalże chcieliby mnie zaprosić na jakiś koncert razem z nimi, czy na jakieś wydarzenie. Więc y, to, to też jest ważne i to zupełnie zmienia z kolei też sposób rozmowy, sposób tego, w jaki y, y, sposób nas przez osoby, z którymi rozmawiamy. Patrząc tak właśnie na te wszystkie lata e, i przebieg, też różne tematy e, konferencji, tematy referatów, które się pojawiały na niej, e, jaką też widzisz tendencję? E, jakby czego jest więcej, czego jest mniej, jakieś prądy w tej naszej nowoczesnej etnomuzykologii? No myślę, że ogólnie to jest podobnie i w antropologii kulturowej, i w etnomuzykologii, że przechodzimy od takiej czystej analizy muzycznej, muzykologicznej bardziej do autorefleksji, właśnie do myślenia o tej roli badacza, o negocjowaniu ról, o y, różnych zależnościach, które się pojawiają, i mniej kładziemy nacisk na takie obiektywne badania, a więcej na właśnie spotkanie z ludźmi, przepływ informacji, wzajemne relacje. I to myślę jest widoczne i w tych tematach, i w, tym, w tych rozmowach też kuluarowych, które, które się pojawiają. Też myślę, że technologia tutaj zrobiła bardzo dużo, mhm. prawda, ponieważ dostęp i do narzędzi, i do możliwości, technicznych możliwości nagrywania chociażby muzyki, Prawda? O wiele, jest, jest o wiele mhm. łatwiejszy. Tak, mamy też więcej referatów związanych z różnymi archiwami, które się otwierają z dostępnością do nagrań, ale też do nagrań udostępnianych w internecie przez samych muzyków ludowych czy tradycyjnych, bo takie analizy też się pojawiają. Tego po prostu, co w internecie jest dostępne. To widać też, myślę, na badaniach terenowych. Mnie się to już kilka lat temu zdarzało, że muzyk, a dzisiaj tutaj nie będę grać, to ja pani puszczę to, co mam to w telefonie nagrane. Tak? To, to też mówi samą za siebie. My zastanawialiśmy się też trochę nad właśnie jakimś tematem związanym z, z technologią. Oczywiście sztuczna inteligencja jeszcze tutaj wchodzi bardzo mocno, ale może na, na przyszły rok, może na jakiś kolejny to odłożymy. No tak, sztuczna inteligencja. Kto, kto by pomyślał, że wejdzie do etnomuzykologii kiedykolwiek? No myślę, że nie, to jest nieuchronne. Tak, myśl, myślę, że tak. E, porozmawiajmy już o samym przebiegu e, tegorocznej e, imprezy, ponieważ ona potrwa e, aż trzy dni, prawda? Tak, y, zgłoszeń mamy zawsze bardzo dużo i trudno jest ułożyć ten program, ale y, no jest on bardzo intensywny. Wszyscy będą po tych trzech dniach na pewno zmęczeni, ale jednocześnie myślę, że też zadowoleni. Y, mamy y, osiem sesji naukowych. Po dwa, takie prezentujące referaty 20-minutowe. Mamy też dwoje gości i to jest doktor Weronika Grozdew-Kołacińska, której krótki taki wykład będzie otwierać konferencję. Natomiast ostatniego dnia nasze zaproszenie przyjął pan Marcin Szczechowiak ze Stowarzyszenia Muzyków Ludowych z Zbąszyniu, który będzie mówił o tej relacji mistrz uczeń, a także o roli stowarzyszenia w przekazywaniu tradycji. To mamy takich właśnie gości, a oprócz tego zaplanowany jest koncert w wykonaniu rodziny Majerczyków. On będzie też poprzedzony taką krótką opowieścią o roli rodziny, która jak wiadomo jest bardzo ważna. No i mamy warsztaty wokalne z zespołem Łada. Będziemy mieli okazję uczyć się pieśni bałkańskich i łemkowskich. Zespół ten już jest w kontakcie ze Stowarzyszeniem od dłuższego czasu. To są badacze, jednocześnie właśnie praktycy, którzy prezentowali wyniki swoich badań podczas poprzednich konferencji, a tym razem będą się dzielić z nami swoimi praktycznymi umiejętnościami. Wiem też, że jeden z punktów konferencji to taka dosyć ważna, honorowa sprawa, prawda? Tak, rzeczywiście. W tym roku yy, jako seminarium postanowiliśmy złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na Narodowego o uhonorowanie pewnych osób zasłużonych dla etnomuzykologii polskiej, ale także silnie związanych z naszym stowarzyszeniem i wspierającym to stowarzyszenie od samego początku jego istnienia. To są osoby bardzo skromne, które dotychczas no, nie, nie były w ten sposób uhonorowane i my pierwszy raz podjęliśmy takie działania. One spotkały się z akceptacją ministerstwa, więc wręczone zostaną medale zasłużone kulturze Gloria Artis. Chcemy utrzymać w tajemnicy to, kto te medale otrzyma, więc wszystkie osoby zaciekawione zapraszamy na samą konferencję i oczywiście też do śledzenia transmisji online, bo będzie ona na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Ja jeszcze mam takie pytanie, które mnie zawsze w sumie, w sumie nurtuje. Jak zachęcić młodych ludzi, takich, którzy studiują muzykologię, zostają potem etnomuzykologami, żeby rzeczywiście zajmowali się dalej nauką? Czy widzisz w ogóle takie tendencje, że te młodsze osoby przychodzą na konferencje, bądź to jako, jako autorzy referatów, bądź to jako publiczność? Tak, i bardzo bardzo mnie to cieszy, bo w tym roku mamy też bardzo dużo nowych nazwisk, które się zgłosiły. Liczymy, że te osoby też zostaną członkami stowarzyszenia, że zostaną z nami na dłużej. Mamy także studentów, którzy podejmują współpracę z, z, z nami jako stowarzyszeniem, jako wolontariusze. Pomagają nam chociażby w tłumaczeniach na język angielski naszej strony czy fragmentów czasopisma. Więc takie zainteresowanie jest i mam nadzieję, że działania stowarzyszenia, też będą wspierać tych młodych ludzi, bo często właśnie nasze seminarium, ponieważ jest takie otwarte dla wszystkich, to jest zachętą do tego, żeby chociażby po raz pierwszy na przykład wystąpić, ale potem te osoby do nas wracają, więc to bardzo cieszy i mam nadzieję, że dalej tak pozostanie. Rzeczywiście seminarium otwarte jest dla wszystkich. Można przyjść, posłuchać referatów, wykładów, wstęp jest wolny, czy na koncerty na, też wstęp jest wolny. Tak, ale prosimy o informację, jeśli ktoś chce przyjść na nasz adres mailowy. Dzięki temu, że udaje nam się przez ostatnie lata zdobywać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i możemy sobie pozwolić właśnie na zapewnienie bezpłatnego wstępu na całość konferencji, także na koncerty i warsztaty. Także wszystkich zapraszamy. Na warsztaty są jeszcze miejsca również, więc prosimy tylko o informację mailową. Będzie kompletować listę. Powiedzmy jeszcze, gdzie odbędzie się międzynarodowe seminarium, bo to też jest takie dosyć szczególne miejsce. Tak, od kilku lat na swoich progach gości nas Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Tam zawsze uczestnicy konferencji mają też możliwość obejrzenia wystaw i czasowej, i stałej wystawy. Przypominam, że myślę takim ciekawym z punktu widzenia etnomuzykologii miejscem jest Strefa Dźwięków, czyli wystawa poświęcona kulturom muzycznym Azji i Oceanii, która też będzie dostępna podczas całego weekendu. Zdjęcia Zapraszamy Państwa zatem na Międzynarodowe Seminarium Etnomuzykologiczne od piątku do niedzieli w Muzeum Azji i Pacyfiku. Rolę jako klucz do zrozumienia muzyki tradycyjnej. Naszym gościem była Maria Szymańska-Ilnata. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również i zapraszam. Jeżeli chcieliby się Państwo zapisać właśnie na wspomniane warsztaty, czy też przyjść na koncert, to zapisu można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy etnomuzykologia.polska małpa.gmail.com A my posłuchajmy zespołu Łada, który właśnie będzie prowadził warsztaty podczas seminarium. Szumogoro kobite beoro Oj szumogoro kobite beoro Szumogranie ja i moje ja nie Oi šumogranija i moje ja, sve krvice budi meni dobra, Oi, sve krvice budi meni dobra, ja ću tebi kolko bude mogla, oi ja ću tebi kolko bude mogla. Sinoć, kad sam i iz dućana. Oj, sinoć, kad sam i me moje dike mama Aj, susrela me moje dike mama ja joj recem dobro večer strina. Oj, ja joj rečem, dobro večer strina. Ona, ona meni Bogdas najomila. Oj, ona meni Bog, da najomila. Jer istina da mi ljubiš sina. Oj, jer isti nadam i ljubiš sina. Jeste na na, ljubim ga od davna. Oj, jeste na na, ljubim ga od dawna. Svake krwice budi meni dobra. Oj, sve krwice budi meni dobra. Sterad zderad ciut do groba. Oj, zderad ciut do groba. To był duet Łada, czyli Zofia Zaborowska i Kacper Siejkowski, którzy poprowadzą warsztaty śpiewu Bałkańskiego i Łemkowskiego podczas drugiego międzynarodowego seminarium etnomuzykologicznego w ten weekend w Warszawie. A ja chciałam powrócić do zespołu, którego muzyka rozpoczęła dzisiejszą audycję. To trio Lero Lero z Palermo, Alessio Bondi, Donato di Trapani i Fabio Rizzi. I towarzyszy im także Giovanni Parinelli, sięgają po archiwalne nagrania, których nie wykorzystują bezpośrednio, ale odgrywają właśnie te pieśni na nowo. To pieśni, które dotyczą zwykłego, codziennego życia sycylijczyków, pasterzy, praczek, chłopek i innych, szczególnie związanych właśnie z pracą i za pomocą zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych instrumentów przenoszą je w XXI wiek. Posłuchajmy zatem jeszcze dwóch utworów z albumu Lero Lero, a ja zachęcam Państwa do recenzji tegoż albumu, który także nazywa się Lero Lero, autorstwa Michała Wieczorka na naszej stronie internetowej Radiowego Centrum Kultury Ludowej. A sycylijskie trio Lero Lero, charakterystyczny głos Fabio Rizzi, który nadaje tym piosenkom takiego rzeczywiście charakteru. Płyta także nazwana Lero Lero i bazująca na na sycylijskim archiwum dźwiękowym, to punkty wyjścia do twórczości właśnie tego zespołu. A a na koniec... Y Przenieśmy się do, na kontynent afrykański, ten ostatni utwór być może nieco tam już te, nas trochę zaprowadził, będzie to archiwalna także muzyka, tym razem już naprawdę archiwalna, utwór z lat 70 w wykonaniu Super Diata Band z Bamako. Ja się z Państwem już żegnam, dziękując za dziś, Magdalena Teichma, do usłyszenia. <speaking in> o <foreign language> I'm on. Zapiski ze współczesności. Dzień dobry, Anna Lisiecka. Powracamy do wspomnień Rafała o to, jak nasz gość wspomina okres wypełniania służby państwu na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury. Wiosną i latem 2001 roku było pewne, że w zbliżających się jesiennych wyborach wygra Lewica. Ruszyła więc giełda nazwisk, kto na jakie ministerstwo i był typowany na ministra kultury Andrzej Urbańczyk, dziennikarz, poseł, szef Stowarzyszenia Kuźnica. W jednej z rozmów zadeklarował, że powoła mnie na wiceministra. No ale w sierpniu nadeszła wiadomość, że Andrzej Urbańczyk utonął, zmarł. W związku z tym wszystko stało się nieaktualne, tak uważałem. Ale jesienią już po wygranych wyborach Tygodnik Przegląd opublikował taką listę, kto jest prawdopodobnym kandydatem, kto może objąć poszczególne resorty i na resort kultury były typowane trzy osoby. Tomasz Nałęcz, Aleksandra Jakubowska i ku mojemu zaskoczeniu przeczytałem moje nazwisko jedynego bezpartyjnego na tej liście. Ostatecznie ministrem został Andrzej Celiński, ale powierzył mi funkcję wiceministra. Nie będę robił bilansu mojej pracy w Ministerstwie, ale chcę tylko opowiedzieć o kilku sytuacjach, w których wydaje mi się, okazało się, że mam pewne zdolności negocjacyjne i sprawcze. Reprezentowałem Ministerstwo w Radzie Kuratorów Osolineum i podczas jednej z rozmów z dyrektorem Juzzenko. Usłyszałem o jego negocjacjach z szefową lwowskiego solineum, gdzie jak wiemy pozostało mniej więcej 70% zbiorów. Tylko 30% udało się przewieźć do Polski i umieścić to we Wrocławiu. Zapowiedział mi dyrektor Zwenko, że jego rozmówczyni, pani Larysa Kruszelnicka przyjeżdża do Wrocławia i prosił, abym ja też się zjawił we Wrocławiu, żebym go wsparł w tych rozmowach. Zgodziłem się, przygotowaliśmy kolację, ale dyrektor Zwenko zapowiedział, że nie przyjdzie, bo rozmowy były tak nieprzyjemne, że nie chce mi psuć okazji do próby porozumienia się. Rozmowa była sympatyczna. Rozmawialiśmy o wielu sprawach. Między innymi pytałem, czy ma jakieś związki z legendarną polską śpiewaczką Salomeą Kruszelnicką. I w pewnym momencie pomyślałem, że pytać o wypożyczenia wprost nie będę. Natomiast... Zapytałem, czy zgodzi się, jeśli polscy naukowcy będą wskazywać konkretne tytuły, a my, strona polska, zapłaci za ich digitalizację i te otrzymane materiały będą służyły uczonym. Pani profesor Kruszelnicka w zasadzie bez żadnego wahania zgodziła się na to. W lutym 2001 roku nie tylko Polskę zelektryzowała wiadomość o odkryciu w drohobyczu fresków Bruno Szulca w willi, w której w czasie okupacji mieszkał gestapowiec Felix Landau. On otoczył jakimś rodzajem opieki Bruno Schulza, a ten odwdzięczał się nauczaniem jego dzieci rysunku i na prośbę gestapowca ozdobił ściany pokoju dziecięcego rodzajem fresków, malunków z bajek. No ale kilkanaście dni później zelektryzowała nas wszystkich kolejna wiadomość, że freski te zostały potajemnie w nocy, choć podobno za zgodą mieszkańców tej willi, skute i wywiezione do Izraela. Rękami najprawdopodobniej znakomitego izraelskiego wywiadu Mossad. Okazało się jednak, że trzy albo cztery freski pozostały. Ja wyjeżdżałem do Lwowa z okazji rozpoczęcia Roku Kultury Polskiej w Lwowie, z okazji premiery Iwony Księżniczki Burgunda, ryserowi polskiego rysera Wiesława Rudzkiego. Zażyczyłem w tak zwanym czasie wolnym, aby pan konsul zawiózł nas do Drochobycza, do Borysławia. Stamtąd pochodzi rodzina mojej żoty. Teściowie byli repatriowani w 1946 roku. Chcieliśmy zobaczyć te uliczki, odszukać domy, wejść do słynnego liceum, w którym uczył Szulc. Także z tego powodu, że mój teść był uczniem Bruna Szulca. Konsul ochoczo się zgodził, powiedział, że jego taki wyjazd także interesuje. Zaproponował, że odwiedzimy muzeum, w którym te freski pozostałe, ta resztka jest przechowywana. No okazało się, że muzeum jest zamknięte. Poinformował nas o tym pan przez uchylone drzwi. Pan konsul Głosem zdecydowanym zażądał dyrektora. Pan odpowiedział, że to on jest dyrektorem, a i to niczego nie zmienia. Wtedy konsulum tu jest ze mną minister kultury, muzeum jest zamknięte. Więc ja powiedziałem, ale ze mną jest córka ucznia szulca. A to prosimy. Weszliśmy, obejrzeliśmy... Te freski przechowywane w sposób no, urągający zasadą konserwacji i ochrony zabytków, na co zwrócił uwagę pan konsul, co niestety zdenerwowała pana dyrektora i utrudniło dalsze rozmowy. Pan konsul wyszedł na papierosa i wtedy my zaczęliśmy nieco inaczej rozmawiać. Pan dyrektor zezwolił na zrobienie zdjęć, choć wcześniej zastrzegał, że można robić zdjęcia freską za 10 dolarów. W końcu ja zapytałem, a czy jeżeli będą gwarancje rządowe i ubezpieczenie wysokie, czy on się zgodzi, żeby te freski pokazać w Polsce? Pan dyrektor się zgodził, ale szepnął, tylko nie rozmawiajmy o tym przy konsulu. Między panami nie było chemii. Wystawa była prezentowana w Warszawie, w Gdańsku i we Wrocławiu. W połowie marca 2002 roku na pierwszej stronie Gazety Wyborczej ukazał się tekst, że pani Barbara Piasecka-Johnson jest w posiadaniu inkunabułu, zwanego Księgą Praw. Głupczyc. I redakcja, redaktor Gazety Wyborczej oczekiwał, że polski rząd że minister kultury odkupi od pani Piaseckiej tę księgę, aby pozostała w zbiorach polskich, aby nie została wywieziona za granicę i tam sprzedana na aukcji. Pan dziennikarz. Określił cenę, którą rząd polski musi ponieść na pół miliona. Minister Celiński wyznaczył mnie do prowadzenia negocjacji. Panią Piasecką poznałem na samym końcu, a w negocjacjach brała udział jej bratanica, i znany warszawski adwokat, pan Wojciech Tomczyk, wiceminister w rządzie mazowieckiego i znany z obrony Józefa Oleksego. Rozmów z panem Tomczykiem, przyznaję, bałem się bardziej niż z bratanicą pani Piaseckiej. Oczekiwania były zgodne z treścią artykułu. Pół miliona albo księga. Opuszcza Polskę. Pani Piasecka ją sprzeda, bo na pewno na zagranicznych aukcjach osiągnie ona dobrą cenę. Rozmów było co najmniej kilka. Pomiędzy tymi rozmowami moja wiedza, dzięki pracownikom ministerstwa i dzięki pani Dali Nałęcz, która jako szefowa archiwum państwowego została przeze mnie poproszona do tych rozmów, wiedza o tej księdze była coraz bogatsza. Po pierwsze, wiedzieliśmy, że ona zginęła ze zbiorów archiwum opolskiego w 1945 roku, że po pół roku mniej więcej pojawiła się na targu w Rzeszowie, że jakiś rosyjskojęzyczny mężczyzna chciał ją sprzedać, a potem do tego momentu, w którym jesteśmy, nastąpiła cisza. Kolejna sprawa, którą wyjaśniliśmy, to wartość. Okazało się, że w domach aukcyjnych w Niemczech, w Wielkiej Brytanii tego typu księgi osiągają wartość, odpowiednią w stosunku do ówczesnych polskich złotych 25-35 tysięcy, nie więcej. Uświadamiałem to podczas kolejnych rozmów. Jak też uświadomiłem, że zgodnie z przepisami, a pamiętajmy, że Polska wtedy jeszcze nie była w Schengen, czyli były punkty graniczne kontrolne, że takiej księgi wywieźć nie można, że wywiezienie jej z Polski jest złamaniem polskich przepisów i podlega karze. Bardzo trudno było zmienić stanowisko. Podczas jednej z ostatnich rozmów pan mecenas szepnął mi po cichu, miał pan we wszystkim rację. I nastąpiła całkowita zmiana oczekiwań. Zgoda na zbiórkę pieniędzy na budowę hospicjum, bo to była idea pani Piaseckiej, że ona musi sprzedać tę księgę, bo chce wybudować hospicjum. Drugie oczekiwanie to była rozmowa z ówczesnym premierem Leszkiem Millerem. Tak też się w zasadzie stało. Pan premier spotkał się z panią Piasecką w bibliotece Narodowej, gdzie nastąpiło przekazanie księgi. Bez wydania złotówki ze strony budżetu państwa. Pani Barbara Piasecka-Johnson zmarła w roku 2013. Tuż po jej śmierci media poinformowały, że na realizację programu szerzenia wiedzy na temat autyzmu, szczególnie wśród dzieci, wydała za swojego życia około 8 milionów złotych. Przed przystąpieniem Polski do Unii odpowiadałem za dostosowanie przepisów z obszaru kultury oczywiście. W tym była sprawa stawki vat na książki. Udało nam się wynegocjować zachowanie stawki zerowej na okres 4 czy 5 lat, nie pamiętam dokładnie. Niestety... Po tych kilku latach nasi następcy nie potrafili tego wybronić i jak wiemy w tej chwili ta stawka jest w wysokości 5%. Odpowiadałem na liczne zaproszenia różnych regionalnych organizacji i często słyszałem, na jakiejś gminnej czy powiatowej uroczystości, ach dzięki Panu po raz pierwszy tutaj przyjechał wojewoda. No bo skoro minister to wojewoda też, a tak nie był zainteresowany tym, co się w jego obszarze w sprawach kultury dzieje. Pamiętam wizytę na Watrze Łemkowskiej w Ujściu Gorlickim. Pojechałem tam mimo opinii urzędników ministerstwa, a panie ministrze, nikt tam do tej pory nie jeździł. Wystarczy, wyślemy pismo i będą zadowoleni. A ja postanowiłem pojechać, załatwiłem kilka odznaczeń i nauczyłem się jednego wersu z wiersza Łemkowskiego poety XIX-wiecznego po Rosińsku. On namawia swoich rodaków do zachowania tożsamości, do dbałości o kulturę. Rolą ministrów jest żegnać wybitne postaci świata kultury. Żegnałem na cmentarzu w Rzymie profesor Karolinę Lanskorońską i to było o tyle nietypowe pożegnanie, że i zmarła, i rodzina nie życzy sobie kwiatów. I wymyśliliśmy, że będę miał szarfę, na której będzie napisane Karolinie lanz Polska czy rząd polski, to już nie pamiętam tej końcówki, w każdym razie taką szarfę na płycie grobu złożyłem. Jeszcze jedno w tym cyklu spotkanie z Rafałem Skąpskim jutro o tej samej porze.